Dobry wieczór Państwu lub dzień dobry. Eee, antywirus po tej stronie i zezowa gospodarz po drugiej. Eee, 17 maja 2022 roku w naszej cyklicznej eee, audycji, która raz jest bardziej zaszyfrowana, a raz mniej. Dzisiaj być może będzie mniej zaszyfrowana z tego względu, że ostatnio eee, usypialiśmy automaty. Być może one już całkiem zasnęły, ale eee, kto wie, Natomiast nie zasnęli nasi słuchacze, którzy tutaj zwracają uwagę, że jednak troszkę krwistych steków się należy. Chociaż to nie jest aktualnie modne, ponieważ teraz modne jest tylko robactwo, tak zwana nowa żywność Unii, a wołowina i, i tego typu frykasy to tylko dla Klausa z, z kolegami. No i to jest jeden z tematów samych w sobie, jak można proli doprowadzić do nędzy umysłowej i, i materialnej i to proli, którzy no, siedzą na przysłowiowej górze złota bo mają te wszystkie surowce pod nogami i mogą nie tylko wytwarzać zdrową żywność ale mają energię, mają wszystko co jest potrzebne do, do, do wygodnego i godnego życia no, okazuje się, że można to tak zakręcić, żeby prole, mimo tego, że mają to w zasięgu, no to żeby nie mogły tego używać. No Aktualnie u nas w kraju Żaneta szuka Jeleni. Wydaje mi się, że nie tylko ona, ale tak to jest, że, że nasz kraj przypomina raz centrum Europy, a raz dom schadzek. Także różne persony i osobistości z najwyższych półek politycznych nas odwiedzają. No i kręcą tutaj swoje interesy, znaczy głównie swoich mocodawców. Czyli zwykle nie nasze. To jest właśnie intrygujące, co przyjechała załatwić Żaneta Jeleń. Oprócz remanentów rodzinnych z Białego Stoku. Co, co? Przyjechała tak naprawdę załatwi, bo z tych komunikatów i zdjęć agencyjnych to nie, niewiele można wywnioskować poza jakimiś tam grzecznościowymi ogólnikami, no i flip-flapowymi zdjęciami, na przykład Morawieckiego z Żanetą. <śmiech> nie wiem, kto to komponował, ale no było naprawdę smaczne, powiedziałbym, graficznie. <śmiech> Także tego, no... Chyba nie mają chłopaki samokrytyki, no albo, nie wiem, ten zespół kinematograficzny oprawy pr no nie wiem, no nie, nie oglądał kina klasycznego, czy w ogóle nie kojarzy wzrokowo, <śpiew> czegoś im brakuje, bo... Bo, bo słownie to tak jest opatulone watą szczelnie, że dźwięk przez to nie przenika. No po prostu jest bełkot taki zabełkocony totalnie, także wszystko jest ładnie tam zaokrąglone i nic z tego nie wynika. No ale na obrazku patrzymy flippy flap no i no i, no i, no i jest ciekawy, ciekawa sprawa. No, y, wiadomo, że tak, ta najpierw trafiła w premiera, no to taki był harmonogram czyli zgodnie z procedurą. I potem poleciała do, do Ministerstwa Finansów i do Banku Centralnego, do Glapińskiego, pogratulować mu wyboru na, na kolejną kadencję i od razu go tam zbeształa, że no... no to Polska powinna chyba zabrać się za inflację, bo taka ona... Właśnie, tu... ja nie wiem, czy ona miała na myśli to, że stopy są procentowe za niskie, czy za wysokie, raczej za niskie. Chyba za niskie. Ewidentnie przedstawiła stanowisko Jastrzębie, że zbyt safandorsko sobie tutaj radzimy z inflacją, że to trzeba walczyć polityką monetarną z inflacją. To, to jest cytat z jej wypowiedzi, że z inflacją walczy się narzędziami polityki monetarnej. No to jakimi? No. no przez stopy procentowe, więc no, chyba jest ewidentne, że po wyborze na kolejną kadencję Glapisza nie ma innego wyboru, tylko yy, no nie tracić tempa w, w serii podwyżek stóp procentowych. Tak to wygląda z punktu widzenia Waszyngtonu. Czy to akurat złotówce pomoże i naszej koniunkturze, to nie do końca tutaj głosy są zgodne, bo wiadomo, że zbyt pospieszne podnoszenie stóp to nie tylko dramatycznie skróciło górkę kredytową, tak, i zamieniło ją na, na hamowanie, no ale może też schłodzić się szeroką koniunkturę w gospodarce w momencie bardzo niepewnym, bo wiadomo, że Europa, centrum euro, konkretnie Niemcy, znajdują się już nie na progu, tylko właściwie weszły w recesję w, w, w, na koniec pierwszego kwartału, czyli że marzec, kwiecień, maj, to my jesteśmy już w, w, poniżej kreski w Eurolandzie, no i to się może pogłębić, jeżeli ryzyka tzw. geopolityki, tam embarga na surowce, zwłaszcza energetyczne, się pogłębią albo nie zostaną odwołane, bo przypomnę, że one dopiero wchodzą teraz po okresie przejściowym trzymiesięcznym w życie. Czyli czerwiec to jest dopiero zafunkcjonowanie większości tych ograniczeń nałożonych na rosyjskie paliwo. No nie wszystkich, bo, bo są dalsze w kolejce. Zgadza się i następny pakiet sankcji, szósty z kolei, który Komisja Europejska chce przepchnąć kolanem, a ostatnim, że tak powiem, mohikaninem, który Europę przed tym broni jest Wiktor Orban. No i nie wiadomo, czy czy mu za to dziękować, czy okładać go inwektywami, bo tu znowu zdanie są rozbieżne i te środowiska używające tam kryptonimów, ruskie onuce, oczywiście wieszają na nim zdechłe psy i mówią, że to jest ruski agent, tak? Natomiast inni z drugiej strony barykady mówią, ale słuchajcie, jeżeli by teraz założyć twarde embargo na import wszystkich surowców energetycznych, to Europa zwyczajnie gospodarczo się zawali. Przy aplauzie Amerykanów, którzy będą głównym eksporterem tych surowców do Europy, ale po bardzo zawyżonych cenach. To nie trzeba do tego mieć specjalnego doktoratu z ekonomii. To już można sprawdzić w wykresach bieżących obrotów. Kwiecień czyli miesiąc ubiegły, czyli ten miesiąc, kiedy jeszcze nie wszystkie te ograniczenia, te sankcje obowiązywały, był rekordowym miesiącem dla bilansu handlowego Rosji, która podobno finansowo upada i, to, i Putin już idzie z torbami i przegrywa na Ukrainie z Kretesem i tak, ja się z tym zgadzam i chętnie bym go posłał w diabły, żeby już więcej nam nie zagrażał, ale obiektywna prawda finansowa jest taka, że jeszcze nie było tak dobrego miesiąca w handlu zagranicznym w Rosji. Widziałem dzisiaj ten wykres wywalony w kosmos po prostu. Ostatnia 40 kolumna. 30 miliardów w ciągu jednego miesiąca mają nadwyżki handlowej. No to wyciągnijmy z tego wnioski, bo prognostycznie to ja widzę na wykresie i z analizy, że tak powiem, przepływów, że, no, że ten trend będzie się umacniał. Teraz. że im te sankcje służą po prostu czyli że zarobią co najmniej w tym roku yy, dodatkowo no, jakieś 500 miliardów nie milionów miliardów dolarów albo euro no załóżmy bo to już Tam idzie było w dolarach, do parytetu no to nieważne, tak. euro i tak idzie do parytetu bardzo szybko i poniżej tak, tak, to już jest blisko 1 do 1 więc można spokojnie to, to już tak przeliczać <głos> a na pewno we frankach szwajcarskich więc umówmy się tak polubownie 500 miliardów franków szwajcarskich dodatkowych rezerw Zachód jak mówi Sergiej Ławrow, informacja dzisiejsza no jeżeli e, państwa zachodnie zrealizują swoje groźby e, wykorzystania zablokowanych, zamrożonych środków Rosyjskiego Banku Centralnego na potrzeby tak zwanej odbudowy Ukrainy, to będzie to akt jawnego złodziejstwa. Tak, również w izraelskiej prasie się to przewiduje. abstrahując od, wiesz, od tutaj, od, tak powiem, prawa międzynarodowego, od klasyfikacji tej wypowiedzi, bo formalnie. No to, no to Ławrów ma rację, formalnie. Ja tego nie chcę dalej analizować pod kątem, która racja jest najmojsza i kto, i kto naprawdę jest tutaj tym poszkodowanym. Jak to kodeks, że tak powiem, handlowy my, brytyjski reguluje. tak? Więc 300 miliardów im zakosili, tak? jest to zamrożone. Oni do końca roku zarabią dwa razy tyle na wdrożających w kosmos węglowodorach. No i komu służą te sankcje? No to pozostawiam Twojemu osobistemu wyborowi, bo patrząc na, na to, co się dzieje, na te przepływy i, że tak powiem, i wykresy, no to nie można wyciągnąć innego wniosku, że, no, że reżim Putina na tym zarabia. Co więcej, te konfiskaty dają taką legitymację retorsji w związku z przejmowaniem majątków koncernów zachodnich zlokalizowanych na terenie właśnie Federacji Rosyjskiej. Tak, i to już, już wielokrotnie padły te zapewnienia, że to Miedwiediew powiedział, że prawdziwa zabawa dopiero się zaczyna rozkręcać. Przy okazji, tu napisali w Warszawie, że to była upaństwowienie, czyli nacjonalizacja spółek Renault. A prawda handlowa czy biznesowa jest taka, że koncern Renault przystąpił do, no w warunkach, że tak powiem, przymusu ekonomicznego do negocjacji z Ministerstwem Gospodarki Federacji Rosyjskiej i doszli szybko do porozumienia. Tam, tam z pewnym no, znacznym upustem, że tak powiem, te aktywa Renault zostały kupione przez Skarb Rosji za pieniądze realne, za gotówkę, a Francuzi pozbyli się, że tak powiem, politycznego i finansowego problemu, bo te zakłady i tak nie mogły eksportować, więc po to zostały zbudowane, żeby produkować na rynek wewnętrzny. I na eksporta, eksport w, w, przy założonym embargu jest niemożliwy, więc rachunek ekonomiczny szlak trafia, więc trzeba coś z tymi zakładami zrobić zamiast płacić za ich utrzymanie. Nie wiadomo ile potrwa ta zabawa, wygląda, że no, już lata co najmniej, no więc lepiej ostrożnie się wycofać przy niepewnej koniunkturze europejskiej i światowej. I Renault zrobił bardzo mm, poprawny krok. No, zresztą wiadomo, że tam jest udziałowcem państwo francuskie, czyli prezydent Macron no, on dokładnie wie, co się dzieje, więc mm, dogadali się z, z Moskwą na ten temat i nie, no, upaństwowiono, ale to była transakcja jak najbardziej biznesowa i czego nie podważa Paryż, nawet to potwierdza oficjalnie, więc to nie jest jakiś mój wymysł, że ja, ja tutaj coś próbuję, że tak powiem, podkoloryzowywać. Propaganda panująca u nas obecnie tak, nazwała to aktem wywłaszczenia, upaństwowieniem. Tu wnioski z tych artykułów pisanych w tych portalach biznesowych były takie, że Rosjanie to po prostu zajumali, tak? wzięli do, bo to były retorsje. Nie. Nie było jeszcze żadnych retorsji, co? Właśnie przy okazji tej transakcji w podkreślił, powiedział teraz dopiero otwiera się prawdziwa zabawa, bo w domyśle następnym krokiem będą prawdziwe retorsje ze strony rosyjskiej, czyli przejęcie aktywów, upaństwowienie tych aktywów, które zachodnie firmy w Rosji pozostawiły. Tak? No bo skoro aktywa rosyjskie za granicą, w tym prywatne, zostały zajęte, no to cóż bardziej naturalnego niż zrobić ruch odwetowy po drugiej stronie, a Rosja ma więcej aktywów u siebie, okazuje się, państwo za granicą. Tak, ale oczywiście tu jest niesymetriarz na niekorzyść oligarchów, tak? Ale tak się składa, że oligarchowie nie należą do klanu Putina bo są alternatywnym centrum władzy. On im postawił ultimatum. Wracacie do kraju i jest abolicja podatkowa i będzie dobrze, ale nie mieszacie się do polityki. A tak, zostajecie na Zachodzie i Zachód wam wszystkie majątki, jachty, wszystkie udziały w bankach i tak dalej po prostu zwyczajnie zajumał. No i co zrobicie teraz? Podobnie że Trump dał taką propozycję nie do odrzucenia dla swoich amerykańskich koncernów, żeby się ściągnęły z Chin do kraju. To było już to... lata temu, trzy lata prawdopodobnie chyba, tak? Jakoś Zgadza powiem? się. To jest zgodne z planem eskalacji wojny handlowej i ekonomicznej. To, było to, do... to już było wiadome wcześniej. No tak, ten schemat się realizuje. Ja powiem Ci więcej, że poważne środki analityczne, bo ja tu nie jestem oczywiście autorem tego pomysłu, że to się stanie. Na kolejnym etapie wojny gospodarczej z Chinami, zresztą wysłannik handlowy Stanów Zjednoczonych oficjalnie takim krokiem, wobec nieposłuszeństwa Pekinu zagroził. Jeżeli Pekin będzie jawnie wspierał w Rosję w wojnie gospodarczej, to na kolejnym etapie po, podobne sankcje zostaną założone na Pekin. Czyli co? Blokada ich rezerw zagranicznych? No tak. <głosy> <głosy> Te polityki blokad są właśnie bardzo ciekawe, bo już y, Chińczycy na siebie blokady pozakładali. Y, Szanghaj w lockdownie jest y, już drugi miesiąc. Co prawda wczoraj mieli rozpocząć y, jakieś uruchamiania y, portu, że coś się niby tam miało ruszyć. Nie wiem na ile to się potwierdziło. Pewnie zobaczymy w najbliższych godzinach, czy rzeczywiście te, te kontenery zaczęły być rozładowywane i, i przyjmowane. Natomiast tak czy inaczej największy port świata przez dwa miesiące prawie nie działał, co spowodowało no, bezprecedensowe perturbacje w łańcuchach dostaw no i też zmiany planów wielu przewoźników. Tak, to można potraktować jako sygnalizację i pewien e, niuans przetargowy, ale można też potraktować jako no, akt wojny gospodarczej, bo ewidentnie z pewnym opóźnieniem od trzech miesięcy w górę, to odbije się rekoszetem na odbiorcach tych towarów, którzy będą po prostu mieli braki. I te braki będą stanowiły dodatkowy impuls, z jednej strony inflacyjny w świecie zachodu, czyli to jest eksport inflacji z Chin, a drugi to będzie paradoksalnie efekt deflacyjny. Jaki? No bo gospodarka po prostu światowa hamuje, bo jeden z jej niezbędnych ogniw się zaciera, no, przestaje funkcjonować, przestanie, przestaje dostarczać, a jest niezbędny w tym obrocie światowym. Więc yy, to jest efekt deflacyjny, hamujący po prostu obrót gospodarczy, możliwość produkcji i sprzedaży u, u odbiorców, prawda, i kontrahentów na świecie. Więc to ma dwojakie oblicze, to można patrzeć z tej perspektywy inflacyjnej, ale także deflacyjnej. Ja, ja tutaj mówię, jakbym się sam sobie przeczył, ale Taka jest schizofreniczna prawda. Który z tych mechanizmów i trendów będzie dominujący, to zależy tylko od rachunku czasowego, jak to wygląda na wykresie, jaki jest efekt opóźnienia, która fala będzie szybsza, która będzie dominująca. Jest faktem, że one się ze sobą wymieszają i prawdopodobnie tak, jak było do tej pory, w pierwszym momencie będzie uderzenie w jedną stronę, a potem będzie odbicie dynamiczne w drugą stronę. Czyli jak zwykle od ściany do ściany? Tak. Zgadza się dokładnie. Jest to, jest to efekt zaplanowany i prawdopodobnie przez analityków chińskich bardzo dokładnie wyliczony. Bo oni mają naprawdę niegłupich gości od makroekonomii, którzy te oni są kształceni na tych naj, w tych najlepszych ośrodkach finansowych świata. Mało tego, mają swoich ludzi w tych różnych hedge amerykańskich, więc oni te techniki manipulacji znają od podszewki i są do tego twórczy, a mają centralny zarząd Politbiura, który potrafi generować spójne programy na lata i dekady do przodu, więc... Jeżeli coś takiego robią, to chyba znają scenariusz i spodziewany efekt taki, takiego działania. My te odbicie od ściany do ściany to nieuchronnie kojarzą się z podróżą i to dosyć szybką w tunelu. Także przed nami jest jakiś ciekawy przełom, który właśnie obserwujemy w całej gospodarce, zapowiedziany zresztą przez Klausa Schwaba i kolegów bo przeformatowanie gospodarki całego świata po pierwsze wymaga grubego przełomu, a po drugie nadzwyczajnych środków. Tak, no i patrząc na to, że tak powiem planistycznie i pogodowo, no to jest pełnia wiosny i jest teraz lekkie ożywienie, w szczególności w Europie. Czyli jest powiew nadziei. Ten tydzień zaczął się po tych lękach, strachach i z ubiegłych kilku tygodni poważnych, które nam zaglądały w oczy, bardzo pozytywnie. I e, chyba ten nastrój utrzyma się przez najbliższe tygodnie. Jest taka lekka, wiosenna odwilż w, w tym oceanie niepewności. Euro się obroniło i tamte te spotkania, i te uzgodnienia na e, szczeblu Komisji Europejskiej. Ten szósty pakiet sankcji nie został uchwalony co samo w sobie jest pozytywne dla gospodarki, że kolejny szok jest tak zwłaszcza dla gospodarki Niemiec został jakby chwilowo odroczony, więc no, chyba nam bilans energetyczny wygląda na to, że no mimo tej blokady ze wschodu, ale nie pełnej wiadomo, że Polska wszystko będzie blokowała z Rosji gazu i ropy nie kupi, ale inne państwa jak najbardziej te ropy i gaz kupują. Co prawda niechętnie i, no i takie zniesmaczone, ale 20 państw Europy już się zgodziło na, ten, na te rozliczenia. Na wróble się zgodziło. Tak, tak, zgadza się i to całkiem, no może nie do końca oficjalnie, ale bo, bo tym się nie chwalą, ale taka jest prawda, którą może, do której łatwo dotrzeć. Więc no, to, to, to nie jest wielka tajemnica, to po prostu tak y, y, funkcjonuje. Europa bez y, y, rosyjskich węglowodorów po prostu by nie dała sobie tej zimy nadchodzącej rady. I to jest bardzo pozytywne, no bo... Y, Teraz mają, nie grozi nam wizja totalnych przestojów i braków zaopatrzenia, spowodowanych po prostu brakami paliwa na stacjach. Więc no, to jest no, bardzo dobry sygnał uspokajający i tu, ten optymizm będzie trwał kilka tygodni, dopóki nie będzie kolejnej eskalacji. No i tego szóstego pakietu sankcji, które mam wrażenie, że. Ursula von der Leyen razem z tym komisarzem, jak on tam się nazywa, spraw zagranicznych, który podróżował kilka razy ostatnio do Kijowa, oni są zdeterminowani, żeby, ten, żeby te totalne sankcje na Rosję założyć. Więc, razem z zielonymi. Więc yy, obawiam się, że to dojdzie do skutku tam z lekkim opóźnieniem, ale to dowiemy się dopiero po, yy, po paru miesiącach tego oddechu. Korzystajmy z tego, bo no, no, zawsze jest lepiej żyć w lepszym nastroju, tak? Nie, niż w totalnej degręgolazie, bez braku, bez perspektyw na przyszłość. E, no, z myślę, tą że... pewnością zagościł nastrój wczesnowakacyjny, taki już wiosna zaawansowała, perspektywa wyjazdów, turystyka się ruszyła, też obostrzenia w wielu krajach zostały zlikwidowane, a właściwie. Na wyścigi niektóre kraje to likwidują po to, żeby ściągnąć jak najwięcej turystów do siebie, zabukować te wszystkie podróże, bo przecież szereg krajów śródziemnomorskich głównie żyje z turystyki, no a te dwa ostatnie sezony no były cieniutkie. Tak i to jest po bardzo pozytywny sygnał, także zachęcam także, abyśmy my z tego skorzystali, no bo to buduje prosperity w ogóle europejską. Przecież te kraje na południu typu Grecja, yy, na, za na zachodzie, ale też południu, że tak powiem, w sensie yy, historycznym w Hiszpanii, no yy, oni z tego w dużej mierze żyją i trzeba im to umożliwić, żeby to jakoś się kręciło, no bo, no bo my, jest tak, taka jest prawda, w gospodarce płyniemy na wspólnej łódce, dopóki jesteśmy związani tymi trechlotami. Bo to jest nasz wspólny interes, taka jest prawda, no jak oni będą prosperowali, to i my także będziemy przy okazji um, zarabiali, no to przecież to, to jest obszar wzajemnej wymiany gospodarczej, to jeden drugiemu coś nam... Bardziej, natomiast Niepokojące sygnały tutaj znalazłem, ponieważ Unia E ma plany tutaj reformy idące w kierunku Europy różnych prędkości, to jest raz. To, co kiedyś zapowiadałeś, zapowiadałeś ponad rok temu, czy nawet dwa lata temu, to właśnie się teraz realizuje pod względem projektów, ponieważ przykładowe Węgry zaczynają tutaj strasznie haczyć w planach. Zatem mechanizm jednogłośności jest postawiony pod dużym znakiem zapytania w stronę tylko demokratycznej przewagi. No i zróżnicowania tych działań właśnie unijnych pod względem peryferiów i twardego centrum. Będzie to przeprowadzone albo w jedną, w drugą stronę i jest to szantaż. Jest wybór jednego z wariantów. Na pewno jądro, to twarde jądro Unii nie zgodzi się na kontynuację tego stanu przejściowego obecnie, czyli że na prowadzenie tak zwanej Europy ojczyzn. Oni mają w planie stworzenie. Federacji Europejskiej, po prostu państwa centralnego, zarządzanego z Brukseli, gdzie każdy kraj będzie miał jakieś weta ale ograniczone tymi właśnie wyznacznikami tak zwanej powszechnej demokracji. Z unijną to policją i wojskiem. Także możecie zgłaszać tutaj sprzeciw, ale tu głosujemy w Parlamencie Europejskim, no i tak się układa, że większość ludnościowa i gospodarcza, finansowa jest zawsze po naszej stronie. Tak jak my postanowimy, to no, przegłosowaliśmy, musicie słuchać. Mamy ten, dotychczas tę ten, te możliwość weta utrzymującą, czyli bazującą na suwerenności, na złód suwerenności narodowej, tak, którą uporczywie broni Orban między innymi, ale ona, jeżeli mamy dalej w Europie, w tej Unii Europejskiej, w warunkach kryzysu i wojny światowej funkcjonować, no to trzeba po prostu to znowelizować i zmienić. Czyli jeżeli się nie zgodzicie na zmianę traktatów teraz, które są przygotowywane, no to my Zostawimy Was w tej Unii dotychczasowej na tej traktatowej zasadzie jako peryferia i Wy będziecie rządzić taką, e, no, tymi zasadami dotychczasowymi. Nie będziecie mieć euro, będziecie mieć tam prawo weta i tak dalej, ale w tej Unii starej. Natomiast nowa Unia Jądra Euro będzie jednomyślna na zasadzie właśnie w zwykłej większości. Głosujemy w Parlamencie Europejskim. I to realizujemy. Czyli jeżeli głosujemy sankcje na Rosję, totalne, no to jest jedno głosowanie i ono przeszło i nie ma żadnego weta, bo nie ma takiej możliwości, po prostu nie ma tego mechanizmu. I Orban może się burzyć i tak dalej, ale ile tam Węgrów jest? 8 milionów? No to nie, nie rozśmieszajcie nas z powodu tych 8 czy 12 milionów Węgrów. Nie zatrzymamy wielkiego projektu o Europa. No tak to wygląda, no to są 500 milionów ludzi na wspólnym rynku, no musi być odpowiednio zarządzane. Ja się nie dziwię, że ten plan Federacji Europejskiej jest realizowany z taką konsekwencją, bo przecież on już ma 80 lat. Więc byłby czas, żeby, żeby się z tym oswoić. Pierwociny tego można znaleźć w komunistycznym manifestie z Wentotene który notabene znajduje się w, w, na poczesnym miejscu w bibliotece unijnej no jako dokument fun, założycielski, fundamentalny dla Unii Europejskiej. Jedno no. z wejść ma imię twórcy. No zgadza się, no przecież, przecież to jest nieprzypadkowo. Składamy mu w ten sposób hołd y, oficjalny, nie wstydzimy się go, bo on jest ideowym współzałożycielem Unii Europejskiej. I ona do tych celów y, państwa, już nie powiem totalitarnego, tylko tak oględnie y, tego federalistycznego, centralnie zarządzanego, Konsekwentnie dąży, więc nie oszukujmy się, że jest inaczej, bo nawet jeżeli nie czytamy tych dokumentów i ich nie rozumiemy, to po owocach ich poznacie, to po prostu widać, tak? Tak, no ale co z tym wszystkim się wiąże, bo te wszystkie kłopoty Unii, te, te zielone łady, wojna na Ukrainie i kłopoty euro powodują jednak odpływ kapitału z Unii w stronę dolara, czyli euro zaczyna być taką walutą ryzykowną w tym momencie, w przypadku zestawienia z dolarem na świecie, no i relatywnie krótko żyjącym zatem jej e, tradycja tej waluty jest no słabiutka. W związku z tym niebawem może się okazać, może nie jeszcze latem, bo latem e, turystyka kwitnie, ale już w okolicach jesieni, że e, wartość euro do dolara będzie, będzie jeszcze słabsza i praktycznie będzie się nadawało tylko, żeby wyrzucić go do fontanny. No tak daleko bym się nie posunął, bo pieniądz to jest pieniądz, nawet trochę zdewaluowany, ale, ale chodzi o jego zasięg i i możliwości. Wiadomo, wiadomo, że toczy się wojna walutowa, wojna gospodarcza. W tej, w tej konfrontacji wielowymiarowej Stany zjednoczone używają także jako narzędzia swojego handlu zagranicznego. Między innymi te embarga są bardzo korzystne dla eksportu amerykańskiego. I Polska, tu nic nowego nie objawiam, jest czołowym, głównym harcerzem w tej konfrontacji, bo jako pierwsza ochoczo ustami Morawieckiego założyła totalne embargo na import z Rosji. Tego inne państwa unijne nie zrobiły. Więc Morawiecki jest nie tylko takim pierwszym liderem tego działania, ale on wręcz robi to w sposób no taki medialny, taki no protestacyjny. Rosjan nie chcemy, zamkniemy się w ogóle, oni są niepotrzebni dla nas, dla Europy. Mało tego, powinniśmy rozpocząć totalną wojnę z ruskim mirem. Tak, no to tak, to, w ostatni dla, weekend telegraf, tak, to w poważnym to, dzienniku, który ma tam dział z Pryczardem na czele ten ekonomiczny to jest, to jest poważna gazeta, to nie są gówniarze i to ma ogromny wydźwięk w sferach finansjery światowej nie tylko europejskiej no bo co to oznacza to oznacza, że Polska jest chętna i gotowa jako przywódca tego swojego regionu do totalnego starcia gospodarczego z Imperium Rosyjskim. I to jest wojna na wszystko, na noże, na, na embarga, na pieniądze, na, na cokolwiek. To jest wojna gospodarcza, już nie mówię gorąca, gospodarcza wojna na wszystkie chwyty. Na Czajkowskiego też. No ale no oczywiście symboliczna, propagandowa i to wiadomo. Ale, ale, ale chodzi o to, że walczymy z ruskim mirem, czyli to jest wojna nie tylko finansowa, to jest wojna cywilizacyjna. Tak i właśnie w tym miejscu y, wydaje się, że znajdujemy odpowiedź, czy to jest centrum Europy, czy raczej Dom Schadzek. No i wychodzi na to, że to jest Dom Schadzek ze z tego względu, że tutaj spotykają się interesy bardzo wielu y, podmiotów międzynarodowych, które Patrują w, w działaniu właśnie polskiego rządu realizacji własnych interesów. I chyba jednym z podstawowych tematów wizyty sekretarz skarbu amerykańskiego Jelen była ta sprawa, bo tak nie, nie, nie za bardzo wiadomo po co ona tu przyjechała, ale chyba nie, nie, nie, nie głównie po to, żeby złożyć wizytę w kuchni świata, która tam ratuje głodnych w, w, na Ukrainie. Prawda? To nie, nie po to tutaj ona przyjechała, żeby pobłogosławić ten wysiłek. No bo to można załatwić w Kijowie. To, w Warszawie była w drodze do Brukseli, gdzie odbywa się szczyt G7, zajmujący się właśnie głównie tymi tematami geopolityki w starciu z Rosją na Ukrainie. Ale warto spojrzeć na kalendarz, że tu Warszawa była wyróżniona jakby na, tym, na tej drodze podróży i właśnie w kontekście finansów bo to, tym się zajmuje że no ta Jeleń Była poprzednim, była szefową amerykańskiego banku centralnego, a obecnie jest ministrem finansów amerykańskim, więc no, rozmawiała głównie z finansistami. Tak? No taka jest prawda. No, tam po, z, trochę zgromiła Glapińskiego za, za jego z, z, słabość w obronie złotówki ale no coś tam podpisała, jakieś tam umowy zawarto i tu można się domyśleć, że chodzi o na przykład o słapy walutowe, dolar, złoty polski w momencie spodziewanego, a całkiem nieuchronnego kryzysu, który nastąpi w strefie euro i kłopotów w ogóle w Europie, gdzie będzie ten wóz albo przewóz. Czy Polska i Węgry pod batem tej klauzuli warunkowości wypłat funduszy unijnych, zgodzi się na dyktat Berlina tego centralizmu demokratycznego i nowy traktat unijny powołujący europejskie państwo federalne z walutą euro, z siłami zbrojnymi, centralnym skarbem itd., czyli ze wszystkimi tymi instrumentami przynależnymi normalnemu państwu. Czy się nie zgodzi? Na razie wygląda na to, że stanowisko Polski jest niejasne, natomiast stanowisko Węgier jest całkowicie jasne. Węgry się na to absolutnie nie zgadzają. Czyli co najmniej dwa państwa regionu yy, no są kolcem w tylnej części ciała tego projektu. No i jakoś to trzeba załatwić. Na razie widzimy, i to jest całkiem jasne, te tę procedurę, czy tę warunkowość wypłaty funduszy, która jest po prostu finansowym szantażem. Jeżeli będziecie podskakiwać, to po prostu zablokujemy wypłaty i, i możecie zdychać, tak? Więc no, sytuacja nie jest komfortowa. Ale z drugiej strony przybyła do nas Żaneta Jeleń, minister finansów naszego głównego sojusznika, który jest ewidentnie Najważniejszą figurą sporu wschód-zachód, tak? I jednocześnie znajduje się w poważnym sporze finansowym przez Atlantyk między Waszyngtonem a Berlinem, między Waszyngtonem a Brukselą, bo tutaj nie czarujmy się, jesteśmy uczestnikami, chcąc, nie chcąc w wojny gospodarczej i walutowej. To nie jest tak, że dolar nas tutaj wspiera w wielowymiarowej wojnie, nie ma tutaj przyjaciół. Dolar gra swoją partię na swój własny rachunek. Chce utrzymać hegemonię światową kosztem też Europy i euro. Przecież Europa wcale mu w tym nie pomaga w tym starciu z Chinami. Zgadza się czy nie? No, nie pomaga zdecydowanie i co więcej generuje tutaj szereg problemów, które odwracają uwagę Stanów Zjednoczonych, ale zresztą nie tylko Europa, bo i Bliski Wschód też tego typu historie właśnie powoduje. Wygląda na to, że Polska i cały region, jeżeli tak się potoczą tutaj drogi polityki i ten projekt który może zostanie utrzymany, a wiele na to wskazuje, no, że w momencie krytycznym będzie po prostu, dojdzie do takich twardych rozmów. Słuchajcie, jest kryzys finansowy, banki są pozamykane, euro nurkuje, ale nie umrze, bo mamy już nową wersję euro, cyfrową i albo do niego wchodzicie razem z tymi wszystkimi rzeczami, które żeśmy już tam wstępnie naszkicowali, bo była w ubiegłym tygodniu konferencja europejska na temat przyszłości euro. Ona wytyczyła te kierunki, o których tu mówimy, że trzeba zreformować instytucje unijne i traktaty i tak dalej, odejść od zasady weta i tym podobne rzeczy. tak? To stąd się wzięło. To zostało teraz zaprezentowane, bo w kuluarach o tym dyskutowano od kilku lat. To jest oficjalny projekt i centrum unijne, czyli Francja, Niemcy i Włochy temu przyklaskują wszyscy tam główni politycy to potwierdzają z dragim na czele tak? to wiadomo, że jest już ugadane i postanowione, jest tylko pytanie otwarte, czy peryferie czyli Hiszpania i tu po naszej stronie Globusa, czy Polska i nasi sąsiedzi się na to zgodzą tak? no. I, i nagle przybywa z wizytą koleżeńską, przyjacielską Żeneta Jeleń jedna z, no z dziesiątki jed, zaledwie z dziesiątki tych największych figur finansów światowych do Warszawy i o czymś tam rozmawia kurtuazyjnie z Morawieckim i z Glapińskim i nie do końca wiadomo o czym, tak? No to kochany, to coś poważnego się wydarzyło. My się nie dowiemy co konkretnie, dopóki nie poznamy tych owoców, ale coś tam na pewno zostało ustalone. Ja myślę, że także mogła zwrócić uwagę asystentkom Glapińskiego, że mają niestosowne fryzury. Zbyt długie włosy i zbyt rozwiane. Szacowne osoby z bankowości nie noszą takich fryzur, powiedzmy sobie szczerze. Możemy się wiesz, zabawić w takie, w takie właśnie temaciki pod tytułem Pomponi czy Fakt, czy inne bełkoty, ale przecież wydarzenia rwącym nurtem biegnące w Europie i na świecie nie na to wskazują. Zgadza się? Zgadza Polska, się. Zgadza Polska jako ten główny harcerz amerykański w Europie, Niemcy to wprost nazywają w swoim gronie, jako taki dywersant na zapleczu postawiony przez Amerykanów, po prostu realizuje mocarstwową hegemoniczną politykę Stanów Zjednoczonych, które chcą za wszelką cenę zatrzymać proces tej centralistycznej integracji Europy po to, żeby być nadal rozgrywającym w tej Europie i decydować, jak to będzie. A Europa ewidentnie chce się wyemancypować, mówię o Unii Europejskiej, i decydować sama w sobie, co będzie robiła, z kim, i dlatego musi założyć sobie siły zbrojne, musi mieć pełną e, swobodę w e, zawieraniu traktatów międzynarodowych, z tej dyplomacji i tak dalej. No i oczywiście swoje własne finanse centralne Europejskiego Banku Centralnego, już niezłożonego z tych kilkudziesięciu e, banczków centralnych Eurolandów, tylko po prostu z jednego centralnego banku z oddziałami w państwach formalnie mm, niepodległych, ale przecież już <grytanie> tak de facto w satelitach, czyli landach, czyli tak jak w, Nie w Niemczech, no landy są samorządne, tak? Federacji. Ale wiadomo, że Berlin rządzi, tak? No i to jakoś funguje. No to tak ma być w całej Europie. Czyli y, udział w końcach czwartej rzeszy jako projekt 80 pełna kontynuacja, co prawda pod innymi auspicjami, natomiast strukturalnie podobnie to brzmi wojsko, finanse, gospodarka, polityka fiskalna. Możemy się na to obrażać i udawać, że nie rozumiemy, o co chodzi. tak? Możemy mówić, że to są neonaziści prawda, i Czwarta Rzesza i tak dalej. Ale ustalmy dwa fakty. Po pierwsze, w tę stronę to zmierza traktatowo i funkcjonalnie. A po drugie, ten model zadziałał. Adolf to wdrożył i to funkcjonowało. funkcjonowało obecnie w tak zwanej demokracji w Bundesrepublik Deutschland, to także funkcjonuje. I, I nie można powiedzieć, że tam nie ma demokracji. tak? No więc ten system jest jakoś tam skuteczny. Ja nie, nie, nie wyznam, że jestem jego admiratorem, zwolennikiem i chciałbym go wprowadzić w Polsce. No ale jeżeli on zostanie wprowadzony na całym terenie Unii Europejskiej, to Polska stanie się po prostu terenem Wasalnym takim, no to będzie kolejny, że tak powiem, kolejny terytorium zależne, bo ten, ten land pod tytułem Poland albo Polen, Albo nie wiem, jak to nazwiemy z, z... No to tam jeszcze są dwie dalsze czy trzy nawet Pol, Poluryjne, jak to się tam z, zrobi, no to będzie zarządzany de facto gospodarczo z Berlina, bo będzie jego, m, jego młodszym bratem, od niego zależnym funkcjonalnie. No Dobra, i... Bo nie możemy się oszukiwać, że w warunkach istnienia wielkich bloków gospodarczych typu BRICS na przykład no nie jest możliwe istnienie pojedynczego kraju, który nie byłby jakoś powiązany gospodarczo, szczególnie w warunkach już wielu dziesięcioleci globalizacji, która co prawda teraz zostaje odwracana, ale tak czy inaczej nadal funkcjonuje jeszcze takie wyizolowane enklawy, no to niestety to są dobre na wczasy, ale nie w warunkach globalnej gospodarki. Za, za taką integracją pod niemieckim zarządem przemawiają pewne fakty, że tak powiem, życia codziennego. Bo Niemcy są największym inwestorem u nas. Wprost i pośrednio postawili fabryki i, i to funkcjonuje. Tak? Ale to przecież nie jest zrobione. Tak tylko w celach doraźnego biznesu, to ma zamysł także strukturalny. Aby polska gospodarka tych ty kooperantów tutaj produkujących na potrzeby niemieckich kontrahentów była komplementarna do centralnej gospodarki Niemiec. Tak to wygląda. No i jest I tak pytanie, to jest projektowane już od dawien dawna. I pytanie zasadnicze, czy my się na to zgadzamy? Korzystając dobrodziej z, z dobrodziejstw takiego systemu, takie, ale to kolejny krok niestety wymusza, wymuszałby przyjęcie euro i poddanie się całkowitemu dyktatowi e, Unii w tych sprawach szczegółowych, albo no, dojść do jakiegoś cywilizowanego rozwodu i prowadzić swoją własną suwerenną politykę którykolwiek model nie przyjmiemy, czy to będzie ten, czy ten, ten model centralistyczny europejski, czy ten model powiedzmy sobie państw narodowych, no to jest jeszcze nałożony na to konflikt geopolityczny wschód-zachód, gdzie rozgrywają to Stany Zjednoczone. I z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i działań polskiego rządu no realizujemy strategię amerykańską, czyli która jest konfrontacyjna wobec planów Berlina i Brukseli. No i do zwarcia dojść musi. Teraz mamy... Kwestię surowcową, kwestię kryzysu ekonomicznego i tak dalej. I w tym najbardziej bolesnym momencie, kiedy zabraknie nam na przykład w budżecie albo coś się tam przewróci, no dojdzie do takich twardych rozmów. Po której jesteśmy stronie? I patrząc z perspektywy takiej historycznej, powiedzmy sobie co najmniej kilkunastu lat, ja moja robocza hipoteza jest taka, że Żeneta Jeleń przyjechała do Warszawy po to, aby swoich sojuszników finansowych i gospodarczych w Warszawie uspokoić i podpisać jakieś zobowiązania, coś za coś. My gwarantujemy Wam to, jak się urwie euro, to ma, przykład mamy tutaj dolarowe takie i takie, bo już tutaj sprzedajemy i dostarczamy Wam gaz, tak, i ropę razem z Kuwejczykami, tak, i, I to zostało przy ich pomocy przecież wszystko pozapisywane przez te, te kontrakty z Kataru i z Arabią Saudyjską przecież ewidentnie zostały przy ich pomocy dyplomatycznej na chybcika zrobione. I największa firma naftowa świata, Saudi Aramco, zainwestowała, czyli wykupiła udziały w Petrochemii Płockiej, a jednocześnie ten, ten cały koncern naftowy łączy się z PGNIG, czyli jedynym importerem, eksporterem gazu ziemnego. Czyli, że, no, no tutaj nie trzeba być filozofem, żeby dostrzec, że, że pospiesznie nastąpiła integracja wielopoziomowa całego przemysłu naftowo-gazowego, czyli węglowodorów, no w trakcie wojny gospodarczej z Rosją. I to stało się pod paraselem amerykańskim, bo oni byli tą, ty, ty, ty, tym, tym swatem na weselu. Tak? Zagwarantowali Saudyjczykom, że, że wejście do Polski jest bezpieczne, że oni tego nie stracą, że będzie lukratywne. Podpisano duże kontrakty, będziemy mieć dostawy ropy. Niezależnie od tego, zamykamy rurociąg przyjaźń, nie ma ropy ze wschodu, ale cumują tankowce arabskie i mamy ropę i jest na CPN-ie benzyna. Tak? No, na tym polega podstawa bezpieczeństwa energetycznego. Do tej pory, zauważ, do tego roku Polska była zależna od rosyjskich węglowodorów od 60 do 80%. No to jak to nagle odciąć po zawadjacku, po kozacku i proszę pana, my jesteśmy bezpieczni nic się nie stanie. No ale to żeśmy zrobili właśnie. Co z tego wyniknie, zobaczymy. E, poprzednim razem omawialiśmy e, tematy energetyczne. No to jest kozackie zagranie i ja, ja powiem ci, że mi stoją włosy dęba na głowie, bo widzę, że to się do końca nie uda, ale przecież nie powiem, że to nie ma jakiegoś sensu, rozumiesz, Te, to pociągnięcie, no bo z punktu widzenia planu amerykańskiego, tego Międzymorza, to jest jak najbardziej logiczne. Co oznacza brak paliw, można obecnie oglądać na Sri Lance, gdzie według nowego premiera, bo poprzedni rząd upadł w szybkim tempie, zapasy paliwa w magazynach państwowych, to na 24 godziny, także na niezbyt długo. Tak, ale tu jeszcze jedna uwaga do tego. Jeżeli już taki scenariusz, takie rzeczy się dzieją, to do konfrontacji z unijnej musi dojść. Ona została odroczona dzięki temu, że zrobiliśmy Unik, spacyfikowano Ziobrę i tak dalej. Wiadomo, że cofniemy te reformy systemu sądownictwa, czyli tę izby Dyscyplinarną i tak dalej, zrealizujemy wyroki Europejskiego Trybunału w Strasburgu i wszystko będzie grało na pozór, tak, czyli zostaje to przysypane, te, te strategiczne mm, nierównowagi i różnice interesów zostaną ładnie teraz zabejcowane, ale przecież one wyskoczą w momencie krytycznym znowu na powierzchnię, tak, wiemy, że to jest nieuniknione. No i będzie co? No i będzie konfrontacja i jeżeli Unia napotka teraz recesję czy problemy finansowe, euro się zacznie trząść w posadach, no to będzie wóz albo przewóz. I yy, chyba Polska stanie po stronie amerykańskiej i powie nie chcemy wchodzić do unitarnego państwa pod tytułem Bundesrepublik Europa. Nie będziemy tylko członkami, nie chcemy reformy traktatów europejskich. No i pozostaniemy na aucie jako Unia Europejska BIS. No i ze wszystkimi tego plusami i minusami, bo będą, będziemy rządzić się po swojemu, ale Unia już nie będzie, że tak powiem, patrzyła na nas tym łaskawym okiem, prawda? Bo nie będziesz widziała swojego interesu długofalowego w inwestowanie w Polskę. No ale wcześniej czy później trzeba się było tego spodziewać, że pod taką ekipą to jednak te animozje się będą zwiększać i po prostu kiedyś dojdą do zenitu i to wszystko trzaśnie. Tak, Kiedy ja... to będzie, tego nie wiemy jeszcze. I ja się nie wypowiadam nawet na temat racji moralnej, co jest lepsze, rozumiesz? Chodzi tylko o wybór, żeby jasno postawiono tę kwestie, którą teraz rozważamy, którą naszkicowałem dosyć niechlujnie i pobieżnie, ale istota jest tutaj no, wyraźna, bo to, to jest... Clue całego problemu. Nikt o tym tak otwarcie nie mówi. Wszyscy to omawiają opłotkami, jakimiś frazesikami i tak dalej. A to się do tego sprowadza, bo życie, a w szczególności polityka i real polityk na tym polega, że się mówi o faktach, o pieniądzach, a nie o pierdoletach, tam, że flagi będą to łopotały na wietrze. To wszystko są, są ozdobniki. A życie jak zwykle polega na tym, kto płaci, kto zyskuje, kto zarabia i tyle. Właśnie przykład Sri Lanki jest takim właśnie sygnałem ostrzegawczym, jak wygląda kryzys. My to oczywiście w takiej Argentynie wielokrotnie, żeśmy mniej więcej raz na 10 lat oglądali. Natomiast w obecnych warunkach jest to dosyć też ciekawe, bo obserwacja tego typu sytuacji jest takim papierkiem lakmusowym, jak wygląda rozwałka gospodarki. I jakie są nastroje społeczne wobec y, y, takich y, sytuacji, kiedy nie można zatankować. Y, kilometrowe kolejki są przed stacjami benzynowymi. Nie ma żywności w sklepach. Y, no i praktycznie rozwrzeszczany tłum wygarnia ze sklepów, co się tylko da. Przez wybicie okna. No, no nie znajdziemy się, mam wrażenie, na takim etapie na szczęście. Ale... No Zmierzamy jakby delikatnie w tym kierunku, że jakieś poważne kłopoty nas czekają, bo znajdujemy się na tektonicznym uskoku dwóch, nie mówię światów, cywilizacji, bo to jest oczywiste, ale na tektonicznym uskoku dwóch modeli i dwóch systemów, które rywalizują o, o dalsze trwanie, o istnienie. My jesteśmy przeciwko Rosji i tutaj w opozycji do cichego planu integracji paneuropejskiej gospodarczej między Niemcami a Rosją. Te gospodarki są komplementarne. Niemcy potrzebują rosyjskich surowców. Rosja potrzebuje i chętnie skorzysta z niemieckiej techniki i będzie lukratywnie z tą gospodarką współpracowała tak do tej pory. Czy z całą Unią Europejską ale no to widać, że teraz jest postawiona temu tama i Niemcy stoją przed widmem recesji i potężnego szoku gospodarczego. Tak? No Jakoś Unia Europejska tu się będzie próbowała bronić i wykorzysta ten kryzys do, do, do zreformowania się, wprowadzenia tego centralnego zarządu w Brukseli, który jest planem od samego początku e, istnienia Unii Europejskiej, docelowym. Więc to nie, bez, nie bez cichej satysfakcji Stanów Zjednoczonych, że w globalnym wyścigu w handlu Europa no, ma troszkę gorsze już pozycje z, z widokiem na jeszcze gorsze. Tak. I Amerykanie wykorzystają Polskę i cały region jako od kilkunastu lat pielęgnowany obszar dywersji, że tak powiem, klina wbitego między Rosję i kontynent europejski, z wiadomym efektem. No, Europa pozbawiona tanich surowców energetycznych ze wschodu po prostu się gospodarczo ugnie, ja nie powiem załamie totalnie i, i zginie, bo to jest nieprawda, ale będzie miała poważne problemy i, po, i nie będzie już stawiała żadnych warunków w NATO i nie będzie fikała Stanów Zjednoczonych, tylko po prostu posłusznie zacznie realizować ich y, dyskretne y, prośby w, y, no, w konflikcie światowym, tak? No bo... bo Europa stoi energetycznie dosyć słabo relatywnie. Wielka Brytania powygaszała kopalnie, pozamykała. Niemcy też dużo ograniczyli, chociaż widać, że jednak na własny interes zatrzymano ten proces unieruchamiania kopalni. No a w innych krajach to tak w ramach Zielonego Ładu jednak blokady nastąpiły. Także... Ja... Tylko syntetycznie chciałem podsumować, co z tego wynika, bo znajdujemy się tutaj na tym tektonicznym uskoku, jesteśmy w centrum tego starcia między wschodem i zachodem, czyli załóżmy świata przestrzeni natowskiej z Rosją na Ukrainie, my stanowimy zaplecze gospodarcze, logistyczne tego, tego konfliktu Między innymi jesteśmy nieodzownym dostarczycielem ostatnio produktów naftowych właśnie, no bo to jest jedyna droga zaopatrzenia teraz Ukrainy w surowce <śmiech> energetyczne z Polski, bo, bo skoro na wschodzie... Żeleński zamknął ten rurociąg, prawda, jeden z tych głównych rurociągów przesyłowych, gazowych na zachód, no to nie ma nawet gazu ziemnego z Rosji, którego już nie kupuje, ale miał do tej pory tranzyt i no tego zablokował. No to jedyna droga zaopatrzenia w gaz ziemny, tak, rurociągami, jest nie jak do tej pory ze Wschodu, tylko z zachodu. Mało tego ropę naftową i produkty naftopochodne z tego powodu, że główne tam rafinerie i, i magazyny produktów naftowych Rosjanie zbombardowali, no musi importować teraz, bo im się wyczerpują te, te zapasy z Polski. No jak? No drogą kołową i, i, i cysternami. No, to jesteśmy zapleczem tej całej zabawy na wschodzie i podpisujemy te weksle w ciemno. Taka jest prawda, bo taki jest wymóg strategiczny. No, musimy to robić. No, podpisaliśmy traktaty o przyjaźni, współpracy i niejasnej treści tuż przed wybuchem tej wojny. Wiadomo, że ona wybuchnie, więc Brytania podpisała z nami, z Ukrainą taki trójstronny traktat, Wo wo wojskowy, o współpracy wojennej, wojskowej, nie wiem jak on tam się nazywa, ale treści jego nie poznaliśmy. tak? No, coś tam na pewno Morawiecki podpisał. tak? Jesteśmy sojusznikiem Ukrainy w tym konflikcie. No więc jako najbliższe so sąsiedzkie zaplecze musimy jej pomagać i to robimy. Ja to wszystko rozumiem, ale to się wpisuje w ten większy plan amerykański konfrontacji z Rosją. E więc e jako to pole bitwy, to zaplecze, na tym tektonicznym uskoku, jeszcze skonfliktowani z Unią Europejską, no zgadnij co na tym ugramy, skoro jakoś nic nie widać, żadnych takich lukratywnych, nowych zdobyczy nie widzimy, bo nikt tu nie przyjeżdża do Warszawy, żeby się pochwalić, że słuchajcie, daliśmy Polsce nowe kontrakty i macie zagwarantowaną przyszłość na najbliższe 50 lat i tak dalej. Nie, oni przyjadą, przyjeżdżają tu stadami, najwyżsi przedstawiciele coś tam ugadują, jakieś tam frazesy piszą w depeszach i nic z tego nie wynika. No to poddaję pod Twoją rozwagę, że sądząc z objawów, no jako to bliskie zaplecze i nieodzowny uczestnik tych zapasów wielowymiarowych, no będziemy dawcą, będziemy po prostu zapłacimy za te zabawy. Nie wynika stąd wniosek, że koniecznie chciałbym, czy mógłbym proponować jakiś plan alternatywny, bo jestem na to za mały. Ja tylko mówię, jakie z tego wynikają wnioski operacyjne, dnia codziennego, tak? że my za to zapłacimy, po prostu, bo nie ma innej możliwości, skoro jesteśmy zawodnikiem wagi piórkowej, a na scenę wyszli nasi sojusznicy, bokserzy wagi ciężkiej, po prostu. Jeden cios i leżymy, tak? No, rozumiesz? No I między tymi brzuchaczami wielkimi, boso, ale w ostrogach, jak zwykle Tak, przed. To jest nasza ulubiona rola historyczna i ci wszyscy macherzy od polityki, między nimi George Friedman, który nam tu lansował wielkie mocarstwo od morza do morza kilkanaście lat temu, przecież doskonale z tych prądów umysłowych sobie zdaje sprawę. On ma tu rodzinę od iluś pokoleń. On wie, jak Polacy myślą i po prostu nam sprzedał po raz kolejny chocholitaniec. No, taka jest prawda. Możemy się na to obrażać, oburzać i tak dalej, ale Amerykanie i wszyscy inni, którzy nas wykorzystują są pragmatyczni, wiedzą co nas kręci i nam po prostu to sprzedają. Tak? Wiadomo, że nie tylko Żaneta tutaj nas odwiedziła, bo to już jest etap cywilny i finansowy, natomiast wcześniej był etap polityczny i wojskowy, też w związku oczywiście z, z tematami wojennymi. Także troszkę to przypomina łowców jeleni. No tak, no wiadomo, nie będę cię zmuszał, żebyś zdradził tę tajemnicę, którą łatwo z tej łamej główki rozszyfrować, bo ta jolka jest na poziomie Wałęsy. Wiadomo, kto jest tym wskazanym jeleniem, no i ty sobie te, te, te, te dodaj te, te, te literki, no i ci wyjdzie, no. To był taki film, Łowca Jeleni. Tak. Właśnie o Wietnamie. To tak mi się wspomniało, przygotowując się do tej dzisiejszej audycji. Bo to oczywiście od Żanety się wzięło, od słowa do słowa i, i skojarzenia. Takiego I mamy, się... tak. Głęboki... I mamy, Łowcy Jeleni. Głęboki kontekst całej wycieczki. No, ale to wiadomo, co tam było dalej w tym filmie, że to się dobrze nie skończyło, szczególnie dla tych yy, biednych wojaków, którzy te swoje traumy przywieźli do domu. No a można włać, daj, jak nie, Na razie na to nie wygląda i nie daj Boże, żebyśmy się głębiej w to zaangażowali, w to piekiełko wschodnie między Iwanami. Niech oni Włodek z i na odwrót niech sobie między sobą się dogadają. Niech te rozliczą te swoje winy i grzechy między sobą, bo my tu nie jesteśmy ani brat, ani swad. Co mamy do Włodków, no? Co Włod, no Władimir z Iliczem i z innym Iwanem tam między sobą tam zarządzili na, na, na dzikich stepach? Co nas to obchodzi? Nas to obchodzi tylko tyle, że nas tam wysyła Jankes, tak? No ale ja jakoś, jakoś sam nie chce tam jechać, tylko nas tam wysyła. Bardzo no to... wyraźnie zaznaczyli, że yy, amerykańskiego żołnierza tutaj nie poznaje. Oni mają inne sprawy i, i w ogóle ich to interesuje. No to jest pytanie, czy, czy nas to powinno interesować poza właśnie, to... po sojuszniczą i humanitarną i żebyśmy na tym nie stracili, tak? Yy, widać, że intryga jest zupełnie inna, także yy, grunt pod. Polityczny, który tutaj się, że tak powiem, na prawo i lewo, jak to będzie walczyć z, z ruskim mirem od A do Z. Że to, jest... to, to, to był tak podpalarski artykuł, tak mnie. W... Ja poczu, poczułem się jakby, no, widząc to, jakby, no, zeszmacony, rozumiesz, że, że człowiek prezydent, ten, który. W oficjalnie jest premierem tego kraju, w ogóle ma czelność wyskakiwania przed orkiestrę i organizowania jakiejś wielkiej krucjaty na wschód. Ja sobie wyobrażam dobra, Pinokio, dawaj ostrogi, w, do, masz, masz kałasza, zasuwaj tam na wschód, bij się z Władimirem. A dlaczego mnie do tego wciągasz? No co mam do tego? Ten twój ruski mir. W Alczku, na Syberię dalej! Właśnie, tutaj może ten wątek już zostawimy, bo tu wszyscy chyba już wiedzą o co chodzi, że to nie leży w naszym interesie i nic dobrego z tego nie wyniknie. Pytanie tylko, czy publika podchwyci takie wystąpienia podżegaczy różnego typu, którzy występują w imieniu całego kraju, ale tak naprawdę chyba w swoim prywatnym lub swoich mocodawców. Także. No przecież on ewidentnie nas wysyła tam na front. Tak. Że, ty, ty, ty, ty, ty, tak, to no, ja to jestem za stary. nie, to moje dzieci to się uczą gdzie indziej, tam na południu, tak? Ale ty wyślij swoje. Kowalski, masz młodego syna, tak, dwudziestolatka, to niech idzie w kamasze i zasuwa na wojnę, tak? Ja mam tylko jedno określenie na takich ludzi. I wybacz, ale Ci go nie przytoczę, no. Bo no, niestety by, zaraz by to wycięło. To ale jest roz... kulturalna audycja, więc... Ale rozumiem roz... rozumiesz, co mam na myśli? Jakie tak. mam tu zmiarzenia, jeżeli on chce moje dzieci tam wysyłać? Rozumiesz, do rozprawy z Roskim Mirem. To ja jego dzieci tam wyślę. Bardzo chętnie. Dam jeszcze cukierka na drogę i błogosławieństwo. I, i szczerze zmówię za niego modlitwę. <laughs> Walcz, proszę się uprzejmie, ale mnie do tego nie mieszaj. Tak, ty, tym wątkiem domknęliśmy planową część naszej audycji, która w, w nagłówku się pojawi. Skoczyłbym teraz w cieplejsze klimaty, czyli na Bliski Wschód gdzie od y, paru dni jest jeszcze cieplej. Mianowicie y, y, tematy gorące zaczęły się od y, domknięcia Ramadanu, od ostatnich dni, gdzie na wzgórzu świątynnym były y, dosyć duże zamieszki przy udziale aktywnym Policji Izraelskiej. Zatoczyło to dosyć szerokie kręgi, y, y, rozogniły się tam różnego typu potyczki. W wyniku jednej z nich została zastrzelona amerykańsko-palestyńska dziennikarka z Al Jazeera, która już od dwudziestu paru lat relacjonuje życie palestyńczyków w dosyć surowych warunkach narzuconych mu przez administratora terenu. Było to powodem też dosyć dużych niepokojów w, po stronie arabskiej. Koniec końców jedna z partii w knesecie, która właśnie od strony muzułmańskiej jest, wypiła się z tego wszystkiego. Także premier izraelski stracił większość. Koalicja się właściwie rozsypała. Ona jest teraz tylko już papierowa. Pojawiły się wotum nieufności od naszego znajomego Bibiego, który wykorzystał ten moment, natomiast nie sfinalizował tego wszystkiego, bo tam brakło troszkę poparcia. Także koalicja nadal formalnie istnieje, wisząc na włosku. Także taki klimat panuje aktualnie w Izraelu. Może to jest szansa, wiesz, na, na chwiejne zachowanie pokoju, bo... Tak, bo oni się zajęli troszkę sobą w tym momencie. Tak. Temperuje ich nastroje na zewnątrz e, i to przykro to mówić, bo to, te zamieszki na Wzgórzu Świątynnym i te, no, i te bójki, tam było ileś ofiar. Bo ta, ta dziennikarka to jest tylko jedną z kilkunastu bodajże. E, I daj to najbardziej znaną medialnie. Ale wielkie demonstracje były właśnie. szum wywołany tą akurat zbrodnią, bo oni ewidentnie żołnierze IDF-u wzięli ją na celownik i z premedytacją rozstrzelali. Oni chcieli ją uśmiercić bo to im, ona jest, była im zadrą od kilkudziesięciu lat i dostali okazję, wykorzystali. Po prostu mało tego, jeszcze były gorszące sceny na jej pogrzebie. Tak, gdzie trumna mało co nie upadła ze względu na no, rajd polic policyjny w stosunku do żałobników, którzy nieśli trumnę. Coś niesamowitego. Powiem Ci, że to te, taki poziom zbyt lęcenia to rzadko się widzi. I taki poziom agresji, nienawiści, takiej, no nie wiem, nieludzkiej, bo to, to, to już nie ma nic wspólnego z, z człowieczeństwem, wiesz? No bo pogrzeb to jest po prostu pogrzeb. To już nawet jakiegoś brudasa, którego nie szanujemy, no to jednak on chodzi na dwóch nogach, tak? My możemy się z nim nie zgadzać, bo on śmierdzi, jest tam gdzieś, mieszka w klitce, ogrodzony drutem kolczastym, ale w końcu, no, przypomina człowieka. Dodajmy, że ta dziennikarka była chrześcijanką, natomiast publika na pogrzebie była ze wszystkich praktycznie stąd, ponieważ to była osoba wielce szanowana, która no stanęła w obronie uciśnionych i to przez nie raz, nie dwa, tylko przez lata, także była rzecznikiem tej społeczności palestyńskiej. No i rzetelnie tą swoją robotę wykonywała, natomiast stanęła na linii strzału snajpera no i właśnie tak to się skończyło. No widzisz, politycy z tego usmażą kolejne potrawy smaczne, bo przecież przy tym pracują bardzo mocno. Nastąpiła ogromna radykalizacja tych środowisk palestyńskich Hamasu i innych tam bojowników. No, niesionych tym gniewem, po prostu naturalnym odruchem zemsty. I kocioł buzuje, no i ma to dobre strony takie dla tych polityków, że nie można było dalej utrzymać śmierdzącej koalicji, która się rozpadła. Otworzyła się nowa furtka dla niezatapialnego Netaniachu, który to jest moja prognoza, ja nie jestem wielkim specjalistą od tych zapętlonych stosunków, ale z daleka patrząc, Netanyahu będzie miał niebawem kolejną szansę na objęcie premierostwa, bo będzie tak naprawdę jedyną figurą, która jest w stanie pogodzić zwaśnione strony, z wielu, stron, z wielu kierunków, wielo jakby poziomowo bo Netanyahu nie bez powodu tak długo premierował w tym dziwnym kraju. On ma po prostu koneksje takie właśnie handlowe, że on potrafi sprzedać własną matkę kilka razy, a potem ją w stanie nienaruszonym odkupić z Lombardu. Także to jest tego typu człowiek. No. I to, to on takie cuda robi. I chyba to jest jedyny magik, który na scenie politycznej jest tam w stanie... te, te E, e, łamańce dopiąć. I to, to jest plus, bo jemu nie można ufać, bo to, no, to jest człowiek, który potrafi wykonać salto do tyłu, wiesz, grając na pianinie, ale e, e, no, w tych dziwnych okolicznościach, no to jest jedyny cywilizowany facet, którego, e, na no, no, no, który by te wizje wojny, że tak powiem, zgasił. No. No, ja go nie, nie lubię, tak? Ale, ale w związku z tym, że on jest łasy na pieniądze i chętnie by jeszcze coś zarobił, no to jest takim gołąbkiem pokoju finansowym, nie? No bo właśnie jeden z zarzutów pod jego adresem politycznym był taki, że nie przygotowywał Izraela do wojny, a odwrotnie cały czas rozbrajał sytuację, odwlekając napięcia na lata przyszłe. Tak, no bo on po prostu z całym klanem rodzinnym na tym zarabiał. No. To właśnie o to chodzi. Na utrzymywaniu napięcia na, na niskim poziomie i robieniu własnych interesów na boku. No bo to tak się robi. No przecież nie jest żadnym e, zwycięstwem rozpętanie totalnej wojny i spalenie wszystkiego. Tak? Tak, natomiast w, na ostatnich trzech dniach bardzo zaktywizował się minister obrony, czyli Benegans. Gans który w tym tygodniu udaje się na spotkanie z, z szefem Pentagonu, czyli z Lloydem Austinem w Waszyngtonie, będzie tam we czwartek z nim rozmawiał. Dodatkowo będzie jeszcze łagodził napięcia w związku z amerykańską stroną rodziny zamordowanej dziennikarki, tam też są zaplanowane spotkania które też mają nawiązać jakieś dodatkowe tutaj kontakty i, i wykazać tutaj yy, no, humanitarną postawę rządu izraelskiego. Aczkolwiek w wyniku yy, ekspertyz przeprowadzonych przez niezależne organizacje z niemalże stuprocentową pewnością yy, była to kulas IDF-u. Także... No ale przecież to nie był święty Antoni. No. To nie była, wiesz, zabłąkana kula, która akurat ją trafiła. No przecież to jest oczywiste. Tak, tak. Natomiast to już nawet prasa powoli przebąkuje, że, że mogło się to zdarzyć, nie jest to wykluczone. Ale to oni się tak niechętnie przyznają do tego typu historii, to z wielką dyplomacją ujmują tego typu przyjęcie winy na siebie. Na razie jest to nieoficjalne i takie no, humanitarne przyjęcie winy, a nie oficjalne. Więc to jeszcze przed nami. Ale to nie tylko to, co się dzieje między Gancem i resztą rządu. Doszło do sporu z Benetem, czyli z premierem, z tego względu, że na zamkniętym posiedzeniu gabinetu, z którego pojawiły się przecieki, GANS zarzucił, że że Bennett wyłącznie chwali siebie w, w posunięciach rządu i w sukcesach, natomiast nie wspomina nic o innych. Mówi no tak. go, ja, ja i ja. No tak. Natomiast Gantr się czuje, jak to nazwał, jak minister opieki socjalnej. <śpiewa> Takiego <już> słowa. <śpiewa> <śpiewa> Zatem czuje się niedowartościowany. No ale tak to jest w państwie, gdzie jest dwóch premierów. No. Rotacyjnie. Tak. Rotacyjny premier to jest ten na L. Jak mu tam... Jest taki siwy, elegancki pan. Ten jest ja, ja tam nie wiem, jak oni tam się wiesz, między sobą... Gans nie jest wicepremierem, on jest tak między nimi jeszcze, to jest w ogóle kuriozalny twór. Tak, to, to jest taki to trójkąt egzotyczny, tercet. Oni grają różne melodie i to jak już nie wiadomo, kto to zinstrumentował, to po prostu, to powinno się już dawno rozwalić, ale... Jeden jest za, drugi przeciw, także w każdej chwili, to już kiedyś omawiałem dokładnie, że w każdej chwili mogą wyjść z każdego punktu w każdą stronę. Tak, bo trójkąt wiadomo, jest, ma trzy kierunki i w każdą stronę możesz jakoś pojechać, no. Trzy wymiary, trzy kierunki, no. Podczas tutaj tłumaczenia tego artykułu dosyć taka ciekawa historia z tym tłumaczem automatycznym wyszła. Mianowicie cytat z Ganca był taki, że Premier umieszcza pozytywne komentarze na Facebooku. E, na co tłumacz e, ujął te słowa Gansa w sposób e, jak najbardziej staropolski. Oczywiście przejrzym twoją stronę na Facebooku. Cytat. Oczywiście przejrzymy twoją stronę. Zatem nie wiem skąd akurat w tym miejscu yy, tłumacz zastosował staropolski szyk, zdania i formę odmiany. Bardzo mnie to rozbawiło. No bo oczywiście cenzor przejrzał wszystkie notatki i zrozumiał o co chodzi. Także... <śmiech> Ale jeszcze się nie spotkałem właśnie z użyciem staropolskiego języka w tłumaczeniu wypowiedzi izraelskich, notabli. No bo prawdopodobnie kontekst tej wypowiedzi też był taki staroizraelski. <laughs> Możliwe. Też Liberman, czyli minister finansów, też jakieś spięcia tutaj miał z Gansem, więc coś się tam w, w tym rządzie odbywa, jakieś przy tym żłobie kłótnie nastąpiły. Tak czy inaczej, zapewne wpływa to i na gotowość wojskową, i na ogólnie sprawność zarządzania krajem. Chociaż realizują się aktualnie ćwiczenia wojskowe, które były zaplanowane zeszłego roku w najbliższych dniach mają być sfinalizowane największe ćwiczenia od dziesięcioleci. Tak. Symulujące oczywiście, jakżeżby inaczej, atak powietrzny na, na Iran. Ale nie tylko, ponieważ również operacje lądowe, które są związane z Libanem, dlatego że akcje w stronę Libanu będą wymagać z całą pewnością operacji lądowej przy użyciu wojsk pancernych. Nie da się tego zrobić inaczej. Natomiast na terenie Libanu znajdują się różne organizacje wspierane przez Iran, który przesyła coraz to lepszy sprzęt wspierający właśnie ataki od północy na terytorium Izraela i to jest solą wokół sił bezpieczeństwa izraelskich, które sobie tam robią różne wycieczki. No trudno się dziwić, skoro wiesz, to jest pod ich płotem i, i nie można wskazać bezpośrednich sprawców. Oni tylko mówią, że no wiemy, że to zrobił Iran, tak, ale, pff, ale jakoś nigdy nikogo za rękę nie są w stanie złapać. Na tym polega irytacja te, te, tą całą sytuacją, więc yy, Liban no, to, to jest pośrodku i, i jest ofiarą tu, yy, tego i tam cała gospodarka i ludność i permanentny kryzys i wyłączenia prądu i, i braki wody i tak dalej, to wszystko jest tam po prostu jak jedna z naszych y, słuchaczek y, zauważyła że w, w Libanie nadal y, na dwie godziny na dobę włączany jest prąd y, regularnie, czyli tam praktycznie się nie zmieniło nic y, No jest to też y, państwo upadłe y, w takim organizacyjnym wymiarze ciekawe zjawisko no tak to może trwać, jak wiadomo po, po tych po chociażby z końca ubiegłego wieku całkiem niedaleko na Bałkanach taka sytuacja mogła potrwać kilka lat nawet dopóki Amerykanie w końcu tego nie rozbili i stworzyli nowego kraju tam Kosowo, ale coś takiego właśnie tam się dzieje no i no i się no, tam lokalnie perkocze, nikt tam się za bardzo tym nie podnieca, bo to przecież nie ma w, w nagłówkach wiadomości. Tak samo jak nie było Doniecka przez 8 lat, yy, prawda, i, i nagle to, to się pojawiło od zupełnie innej strony, bo wkroczył Putin. Tak? Więc no, jak jest potrzeba, to się pojawia w informacjach, a jak nie, no to... A kto by się tam martwił? Tam? A to znowu tam 100 ofiar tygodniowo. A to kto się tym przejmuje? Przecież więcej ludzi ginie z powodu wypadków na drogach. <głos> no, to taka statystyka. No. Co, ty, co na to poradzisz? Taki mamy świat. To, co pokażą w telewizorze, to jest ważne, a cała reszta to nie ma żadnego znaczenia. Więc... Jeszcze jest jeden jeden tutaj kwiatek, mianowicie dzisiaj chyba wyszło, około godziny 13, że w ubiegłym tygodniu nastąpił nalot sił izraelskich lotniczych na tereny syryjskie, które miały obiekty wojskowe, jak powiedziano, zasilane przez Iran. Ale różnica była taka, że po raz pierwszy odpalono rakietę S-300, rosyjski system obrony przeciwlotniczej. Uznano to za bezprecedensowy incydent. Z dużym niepokojem w Izraelu zostało to ocenione, bo to wyszło po kilku dniach, dopiero to była sprawa z piątku. Natomiast pewne jest, że baterie S-300 dostarczane przez Rosjan są przez nich obsługiwane lub wydawana jest zgoda na, na ich użycie. Także Syryjczycy nie mogą używać takich systemów samodzielnie i na, własny, na własne ryzyko. W związku z tym taki to jest dząg, co się dzieje. Inną sprawą jest natomiast, że rakieta była odpalona kaprawym okiem, czyli nie trafiła, nie zrobiła nic. Te myśliwce już były w odwrocie i dosyć daleko, także nie mogła ich dogonić. Ale jakby nie było, taka właśnie taka flara została wysłana w stronę izraelskich sił lotniczych. Było to pierwsze użycie kiedy 300 przeciwko siłom lotniczym. Dotychczas ich nie widziały. Dotychczas ich nie widziały i w ogóle obowiązuje taka cicha umowa o niewchodzeniu sobie w paradę między Rosją a Izraelem, o koordynacji wszystkich działań tak, ażeby... Yy, się nie widzieli, że tak powiem. Tak, ale tym, w tym wypadku yy, Izrael nie dopełnił tych obowiązków i Rosjanie po prostu zasygnalizowali na odchodne, nie chcąc im robić krzywdy, bo przecież kurtuazja obowiązuje, mamy szersze interesy, nie zapominajcie o swoich obowiązkach. Bo następnym razem możemy wystrzelić to 15 sekund wcześniej i wtedy trafi. I tyle. To jest bardzo prosta wiadomość na poziomie kaprala. Tak, tak dostawa do A... tego systemu S-300 została przeprowadzona po takim incydencie, gdzie zginęło 15 członków załogi rosyjskiego samolotu zwiadowczego, który znalazł się w obszarze obstrzału podczas nalotów izraelskich. Halo, Halo, Jawisła, Jawisła? Coś wywaliło? No ja nie wiem, no z mikrofonami są problemy. No dzisiaj właśnie mamy takie problemy akustyczne z różnych rzeczy. Jak padnie więcej nazw, więcej tutaj nazwisk, to tak się dzieje. Nie wiem, może teraz o Eurowizji parę słów. No to była po bardzo pozytywna. Wszystko przebiegło zgodnie z planem. No to co, co tu mówić, tak? Wygrał jedynie słuszny kandydat. No i co? No, Astrona Polska dostała jedynie słuszną ilość punktów. No i to wystarcza za podsumowanie. Ja takimi imprezami dla gawiedzi się w ogóle nie interesuję i niewiele na ten temat wiem. A od czasów, kiedy. Wystąpił, wystąpiła kobieta z brodą, czyli kończyta Wurst, no to wiesz, no to, to już nawet nie chcę tam nawet tych relacji czytać jednym kaprawym okiem, bo bym się zaraził, więc... Kobieta z kiełbasą, krótko mówiąc, bo Wurst to jest kiełbasa po niemiecku. Tak, zgadza się, także bardzo powabna kobiecina z brodą. E, nie polecam jedzenia czegokolwiek przy oglądaniu takich występów. Tak. Nie, nie wiem, czy Eurowizja wystarczy dla automatów, żebyśmy mogli wrócić, bo jeszcze mam tutaj kilka drobiazgów skąd. Z, z no. Z dzisiejszego dnia no też, też Gant, proszę bardzo, dzisiaj wystąpił z ostrzeżeniem, że Iran kończy produkcję tysiąca wirówek z lokalizacją w nowym, w nowym zakładzie, w, w jakimś miejscu, które nie podlega nadzorowi. No i to oczywiście zwiększy jego możliwości produkcyjne. Zostało zaledwie kilka tygodni do zgromadzenia wystarczającej ilości materiału rozszczepialnego. Co prawda, te kilka tygodni przewija się już od co najmniej trzech miesięcy, więc ja się już troszkę do tego przyzwyczaiłem inni może bardziej na to alergicznie reagują ale jak tam było, tak tam było w każdym razie czas umyka, wirówek jest coraz więcej, materiału również rozmowy w Wiedniu utknęły w martwym punkcie już dosyć dawno Iran twierdzi że są w Sądzie Najwyższym w Stanach Zjednoczonych bo on musi wydać zgodę na pewne działania kongresu w, w kongresie zaś hmm, przeciwnicy porozumienia zyskują coraz większe hmm, punkty. Zatem nic nie wskazuje, że hmm, do porozumienia dojdzie szybko i skutecznie, pomimo hmm, tutaj, że europejski wysłannik Agencji Atomowej hmm, ma dobre kontakty i Iran względem niego wypowiada się życzliwie. To jest zupełnie inna sprawa. Tutaj myślę, że te rozgrywki grubych graczy będą bardziej decydujące. I Gantz podkreślił, że koszt rozprawienia się z Iranem dzisiaj jest znacznie wyższy niż rok temu, ale i tak niższy niż w roku przyszłym. No i to jest chyba handlowa zachęta, żeby w końcu przeprowadzić te akcje bo to wiadomo, że inflacja jutro będzie drożej no to musimy dzisiaj zamówić tak? Tak. i tutaj właśnie te ćwiczenia sugerują nam jakieś ruchy wojskowe w tym temacie rozpoczną się 29 maja na bardzo wielką skalę no i zgadnij czy to doprowadzi do jakiegoś do jakiegoś paroksyzmu, że tak powiem, wybuchowego, czy tylko będziemy udawać, że, że coś robimy. No. Nie wiem. <śmiech> ja też nie wiem. W każdym razie po dziś dzień mnie intryguje wypowiedź Lapida, czyli ministra spraw zagranicznych, że trzecia wojna światowa nie wybuchnie na Ukrainie. Za to. Dziś pojawiły się też komentarze, że y, y, wojna właśnie pomiędzy y, Rosją, między Władimirami, tak? Przechodzi w fazę przewlekłą. Tak, e, czyli jest taka... O każdą wioseczkę, każdy pot tak. i tak dalej. Tak, czyli taki. To nie jest Afganistan, wróćmy Boże. To jest taki. No to jest taka wojna kulawa, koślawa, taka punktowa, taka ślamazarna, taka ekonom... oszczędna bym powiedział, o taka męcząca. I Władimir ten moskiewski chyba nie ma zamiaru i ambicji zniszczenia od razu błyskawicznie Włodymyra z Kijowa, tylko chce mu nabić guzy i go zdemilitaryzować. A taka operacja niewielkiej intensywności do tego wystarcza. Żeby go nękać, żeby go tam pukać z różnych stron, żeby go wycieńczyć skutecznie i go po prostu zamęczyć. No i to może potrwać. Więc takiej niskiej intensywności konflikt, jeżeli faktycznie taki scenariusz obrana wiele na to wskazuje, no to yy, zniknie niebawem z telewizorów no bo to trudno utrzymać poziom narracji wiesz, bojownicy Azowa ta, który bronili Mariupola od kilku tygodni a Mariupol trzy tygodnie temu padł totalnie i Rosjanie wywiesili tam flagi założyli nową administrację rosyjskojęzyczną, mało tego wprowadzili do biegu ruble yy, i, i otworzyli przedszkola i szkoły a tylko tam w podziemiach tego kombinatu, który jest otoczony ze wszystkich stron, tam jakieś trwały negocjacje i tam uciekali co i różnymi wyjściami tajnymi małe grupki dezerterów, no to, to w mediach tu w Europie pokazywano i w Stanach Zjednoczonych jako bohaterską obronę ostatniego tam, ostatniej reduty to, to, to stoimy na straży tej dojścia Rosjan do Morza Czarnego. Naprawdę no, prawda operacyjna była taka, że Mariupol został kilka ty długich tygodni już opanowany w 100% poza tym rejonem tego kombinatu, z którego teraz y, dziś wyszły, wyszło kilkaset y, tak zwanych bojowników, czyli tych pseudo żołnierzy, bo się okazuje, że w całości to są najemnicy. Czyli to jest Azov plus najemnicy z zagranicy, tak? zwerbowani. Nie wiem, czy za pieniądze, czy ochotnicy, na pewno nie są to, nie jest to armia y, ukraińska. <śmiech> po prostu to są ludzie z, z Kanady, z Francji, tam z różnych krajów. Pozbierani. No i walczący w jedynie słusznej sprawie. No i niebawem myślę, że propaganda z Kremla nas zaszczyci szczegółami z przesłuchań wyższych oficerów tam pojmanych. I się dowiemy co naprawdę się, albo nie dowiemy no się, ale będą smaczne kąski tego co tam złapali w tych tajnych korytarzach na siedmiu piętrach pod ziemi pod kombinatem Azovstal, który podobno bronił Mariupola, co jest ewidentną bzdurą. Po prostu siedzieli tam pod ziemią jak szczury przez kilka tygodni, w końcu z rozpaczeniem i brakiem pomocy obiecywanej od wielu tygodni z Kijowa, po prostu się poddali, no i to była jedyna racjonalna decyzja i nie można ich za to winić, że w braku pożywienia i perspektyw na, na, na jakąkolwiek, nawet walkę, już nie mówię, odsiecz, się poddali tak? humanitarnie. Więc no, z punktu widzenia tej, tej, tej wojny, no to obrazek nie jest zbyt yy, medialny yy, i chyba w, będzie uciszony. No bo co pokazywać w mediach na no jakieś ostrzały kolejnych węzłów kolejowych i magazynów broni dostarczanej na Ukrainę? No to, to niezbyt jest medialne, no bo to by znaczyło, że, no, że ruchole wygrywają, tak? Niszczą tę broń, którą my dostarczamy, a my przecież niewiele możemy im zrobić. Tam. <grym> Poza punktowym zadawaniem jakichś drobnych ciosów. No. No, nie wygląda to specjalnie, tak powiedziałbym, yy, zwycięsko, no więc po prostu w mediach zniknie. No, skoro nie mamy się czym chwalić, to, to nie będziemy tego pokazywać. Taka jest moja prognoza i będzie to się kisiło przez kolejne miesiące, a jakby tak patrzeć na to całkiem yy, cynicznie, to nawet lata, bo przecież ten, ta wojna domowa... Kijowa z, ze zbuntowanymi obszarami na wschodzie w Doniecku trwała 8 lat. Bez przerwy. I się nic nie działo w mediach. Warszawa się nie oburzała. Nie było żadnych marszów tutaj na Krakowskim Przedmieściu. Morawiecki się nie, nie płonął świętym oburzeniem, że zginęło kolejnych kilkaset dzieci w wyniku ostrzału moździerzowego. Tak, o tym była cisza zupełna. Ja tutaj, broń Boże, nie bronię ani jednej, ani drugiej strony. Ja po prostu mówię o zdjęciach, które obejrzałem już wiele lat temu. I to, no, jestem jakby już znieczulony na to wszystko, bo, bo wiem, że ci goście, którzy tym dyrygują, mają to w nosie, ile tysięcy tam dzieci zginęło. Taka jest prawda. Brutalna, twarda i rzeczywista. Tak, wojna jak to wojna wszędzie jest okrutna. Natomiast są wojny medialne i niemedialne. O tym też żeśmy już mówili jakieś 2-3 tygodnie temu, że anglosaskie wojny to są operacje wyzwoleńcze, stabilizacyjne i tak dalej. A tu mamy zupełnie z inną oceną miliony ofiar w tamtych przypadkach nie są w ogóle zauważone, e, sankcje są godne kosztów i tak dalej. To też żeśmy tutaj e, omawiali w, w zakresie kartelu z Medellin, a to nazwę, enigmatycznie. Co by nie było, dalej na Bliskim Wschodzie sprawy się tlą. Nie wiem, czy to oni się już zerwali z łańcucha, czy już prowadzą zupełnie samodzielne działania, czy jeszcze to koordynują. Wydaje się, że koordynują, ponieważ, ponieważ szef wojskowy, nie wiem jakiego szczebla jest. A, Michael Kurilla, szef Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych Centkom przybył do Izraela dzisiaj z pierwszą oficjalną oh. wizytą. Proszę bardzo. Oh. Kiedyż on to tutaj przewijał się. No to koło południa się przewijało dzisiaj. Więc na pewno coś to znaczy. Szczególnie przed tymi e, ćwiczeniami, które, e, które mają kryptonim Rydwane Ognia. Tak. Rydwany Ognia będą prowadzone również na Cyprze. Będą to największe operacje lotnicze właśnie symulujące atak na Iran, ale także operacje wo wojny lądowej prowadzonej na wielu teatrach jednocześnie. I to przy udziale sztucznej inteligencji zaprezentowano w artykule nowy system, który pozwala czterokrotnie zwiększyć ilość śledztwów celów jednocześnie, biorąc pod uwagę także ich e, aktywną odmiankę według rangi. Czyli e, co jest w danej chwili ważniejsze i, i jaka jest rekomendowana chwila dokonania e, egzekucji, że tak powiem. I kiedy Likwidacji. jest najlepszy moment? Najmniejsze koszt Likwidacji celu. Likwidacji. A propos tych bieżących wiadomości, które sobie oglądam w tych relacjach różnych na Twitterze, na YouTubie. To powiem się, że Algorytmy wyświetlania reklam są bardzo wyrafinowane i one kojarzą profil y, y, widza i y, taka no, y, y, obrazkowa ilustracja do tej całej wojny na Ukrainie. Y, y, kilkukrotnie już pojawiło mi się, wyświetliło ogłoszenie takiej akcji humanitarnej, Organizowanej przy współpracy z tam różnymi fundacjami, między innymi ONZ-owskimi, pomocy humanitarnej dla dzieci w, w Afganistanie. Okazuje się na, na tym, w, w obliczu katastrofy humanitarnej na Ukrainie, wyświetlają się w przerwach reklamy na Google, sprofilowane akurat dla mnie, e, z, z, wysłannika, czy takiego kaznodzieje, okazuje się, że sprawdziłem, Francuz, który się przewerbował, czy zmienił religię na mahometanizm i jako taki kaznodzieja muzułmański organizuje pomoc humanitarną w Afganistanie. Więc widać, że on w to wierzy, co robi. No i chyba robi dobrą robotę i zaprasza do składania datków na kilka milionów głodujących dzieci w Afganistanie. Hmm. Kilka milionów. Tak. E, no, no, to jest właśnie efekt zabawy w wojnę przez kilkadziesiąt lat w biednym kraju trzeciego świata, w Azji Środkowej. No i proszę bardzo. No, działa jakiś przemysł, jakiś biznes i ktoś tutaj mi pokazuje reklamę, no że mogę wpłacić na to konto ileś tam pieniędzy, ile mi uważam za stosowne. No, no bo te dzieciaki nie mogą chodzić do szkoły, tak? Nie mają butów. To są bardzo przykre sprawy i tutaj właśnie widać jak zakłamany jest świat i jak lekceważy te sprawy, które nie mieszczą się i te ofiary, które nie mieszczą się w ramach polityki międzynarodowej. Jeżeli coś nie zostanie medialnie czy marketingowo zakwalifikowane do takiej polityki, wtedy jest uznane za nieistniejące, i w ogóle nie warte nawet yy, wspominki. Taki właśnie jest nastrój. To a propos pana premiera Morawieckiego, który ogłosił święty dżihad, to po muzułmańsku właśnie jest, święta wojna, <śmiech> z ruskim mirem. Nie wiem, czy, e, czy to jest, e, czy w ogóle w jego mózgownicy takie skojarzenie się pojawia ale algorytm wyświetlania reklam Google'a sztucznej inteligencji jak najbardziej taki związek wykrywa. W pobliżu premiera Morawieckiego pokazują się takie reklamy z Afganistanu, o czym posłusznie Hlasim jako dzielny wojak szwejk. No właśnie, ja już mniej więcej tutaj wszystkie rzeczy... Powiedziałem, może, może za wyjątkiem jeszcze takiej drobnej, trochę śmiesznej sytuacji, która jest związana z Dniem Zwycięstwa, bo tak wiele mediów nie, powiada, nie, nie, nie ujmując też sobie, że i my przewidywaliśmy na Dzień Zwycięstwa jakieś tam hopsztosy, które mogły wyniknąć ze względu na polityczny użytek takiej czy innej defilady. Również w Izraelu był dzień zwycięstwa, dzień niepodległości 74, obchodzony w okolicach 5 maja. Nie wiem, czy to przed, czy po, jak to, jakoś tak. W każdym razie nie 9, lecz 5. No i Biden taką przemowę tutaj zapodał że długa jest przyjaźń i tak dalej, niezłomne więzi, nierozerwalne. Podkreślając, że Stany Zjednoczone uznały Izrael za niepodległe państwo zaledwie 11 minut po jego założeniu. A ja bym powiedział więcej, 11 minut i 11 sekund. Na co są zapewne świadkowie, jak to Rejent Milczek mówił, nie brak świadków na tym świecie. No właśnie. <laughs> Czyli są, są i komiczne aspekty Dnia Zwycięstwa, nie, nie tylko yy, szok i przerażenie, jak to w wielu operacjach wojskowych, ale także yy, wspominki, że wiele spraw yy, rozgrywa się yy, według bardzo misternie przygotowanego scenariusza, bo jeżeli zaledwie 11 minut wystarcza, ażeby yy, złożyć gratulacje od powstania państwa, no to jest no celująca tutaj skuteczność. No i, i, i przede wszystkim taki powiedziałbym nawet wyścigowy refleks, to, to trzeba by takiego prezydenta od razu wysłać na tor wyścigowy razem z Hołowczycem, bo orientuje się natychmiastowo, działa piorunująco. Ale ja nie wiem, czy ta polityka międzynarodowa polega na wyścigach? Niemniej jednak takie zjawisko jak 11.11 11 wśród numerologów tak, ma więcej poczytne tak. miejsca. To wiadomo tutaj, to dla znawców pisma wiadomo o co chodzi, a my nie jesteśmy w stanie tego objaśnić, bo to w takich opasłych tomach tam piszą. Ten. Ale jest krótka metoda na ten temat. W związku z tym, że jesteśmy już oczywiście po godzinach, więc możemy sobie na to pozwolić. Jeżeli patrzysz na zegarek i jest 11.10, oznacza, że jesteś przed czasem i masz wszystko pod kontrolą. A jeżeli patrzysz, jest 11.12, a nie daj Boże 13... To już jest, to, o, to to już, to już jest po zawodach. Także taką anegdotą tutaj bym zakończył. No może jeszcze bym dowrócił jedną sprawę. Mianowicie w 2012 roku, kiedy były mistrzostwa świata Europy w piłce nożnej, chińska telewizja wypuściła spod reklamowy, na którym widać mecz i lecące bombowce, czołgi. Płonący Big Ben, wieże Eiffla i Koloseum. Także był taki ciekawy film w 2012 roku. Nie jeden się dopatrywał, czy to coś może znaczy. Kiedy my to mamy te mistrzostwa w Katarze? No w tym roku mają być W podobno. tym roku mają być. Także kto wie, kto wie, co tam szyfranci mieli na myśli. Ech, to nie Pintonowie, będziemy... tak, i te wszystkie nie, nie, rzeczy to i nie będziemy się straszyć, przecież obydwaj wiemy, że, że lato będzie wesołe. Oczywiście. Ja sobie tutaj żartuję, bo są też osoby, które się niesłychanie tym wszystkim przejmują, żyjąc w nieustannym napięciu. Jeżeli się przez dłuższy czas obrabia te informacje, to można się doprawdy przyzwyczaić do wielu rzeczy. No Może nie do kwestii tragicznych, które zawsze się odciskają negatywnie na, na świadomości tych wszystkich wydarzeń, mówię tutaj i o wojnie, i o ofiarach, i o różnych cierpieniach ludzkich. Zawsze to podkreślę, bo to, myślę, należy podkreślać. Niemniej jednak ekonomię, te wszystkie braki węgla, gazu, bimbru, czy nie wiem tam czego jeszcze, da się to wszystko uzupełnić, nadrobić, a może zastąpić zupełnie ciekawym stylem życia i zupełnie inną rozrywką. Tak, no po prostu trzeba sobie z tym radzić, no taka jest generalna recepta na, na nieustanny trwający, ciążący stres to, to po prostu jest akcja to jest wojna, to jest wojna z twoją psychiką ten napór medialny tego lęku, strachu, niepewności wszelkiego rodzaju w tym ekonomicznej to jest przemyślane działanie to jest działanie na zmęczenie no i trzeba temu przeciwdziałać, no bo, bo, no bo skoro ktoś z nami toczy wojnę, no to musimy się bronić. I tyle. No niektórzy, ci, którzy zajmują się analityką w szerokim tego słowa znaczeniu, wiadomo, że muszą śledzić te wszystkie wykresy, tabelki i tak dalej. Jeden ze słuchaczy, Artur4613, w swojej wypowiedzi, skądinąd słusznej refleksyjnie, że w pewnym momencie te wszystkie rzeczy, te parametry nie mają znaczenia, bo pytanie, czy istnieje bezpośrednie zagrożenie, czy też pewne sprawy nie zwalą się szybciej. No z jednej strony tak, owszem, nie można się tym wiecznie emocjonować, ale z drugiej strony, jeżeli poziom kryzysu jest stopniowalny, no to jednak lepiej, żeby się do tego pociągu czy autobusu, który jedzie w cieplejsze strony, w bardziej miłe zakątki, lepiej się załapać niż, niż zostać późną nocą na bezdrożu. No zgadza się, tak właśnie to działa na tym świecie, więc trzeba się orientować bez przywiązywania zbytniej wagi do różnych teorii, bo te teorie trzeba konfrontować z rzeczywistością, jak to jest naprawdę, czy to jest prawda, czy się zgadza, czy to, to jest taka, może jest inaczej i tak dalej. No wieczna rozterka. No bo po prostu wiele się dzieje, tak, i ktoś tam w tym wszystkim grzebie i próbuje coś zrobić. No jedną z metod jest samosprawdzająca się hipoteza, która powoduje, że wszyscy oczekując określonej przewrotki y, powodują ją, y, po prostu sądząc, że to rzeczywiście jest już ta pora. Także są różne socjotechniczne metody, które stymulują właśnie y, społeczeństwo do wywoływania określonych efektów paniki y, y, czy też chaosu. No nie mówmy o panice, przecież wiadomo, że panujemy nad wszystkim tu nie ma żadnej paniki, została uśmierzona, Adam Glapiński pilnuje stóp procentowych, Bank Centralny czuwa, nowa, nowa, nowa minister finansów dostała dyrektywy od swojej starszej koleżanki z Waszyngtonu, no więc no cóż, wszystko idzie dobrym torem, emeryci dostaną 14 emeryturę w tym roku, jeszcze być może późnym latem, bo to, to pośpiesznie ta, ta, ta ustawa będzie podpisywana, bo już przeszła te procesy dyskusyjne pierwszego etapu w Sejmie, więc no, w sierpniu chyba będą już wypłacone. Także no, okazuje się, że nasz pan z długim nosem, pan Pinokio, no, dba, dba o emerytów. No, dopóki, no, tak im wyrwało się stwierdzenie, dopóki my rządzimy, to będziemy dbać o seniorów. No. Takiego mema widziałem właśnie w temacie pana Glapińskiego, który zapewniał na, na tym obrazku, że żeby frankowicze się nie martwili, ponieważ nie będą mieć gorzej niż złotówkowicze. Co oczywiście z logicznego punktu widzenia oznacza, że Frankowiczom się nie poprawi, ale Złotówkowiczom może się bardzo pogorszyć. No niekoniecznie, to niekoniecznie bo jak spojrzysz na, na zachowanie Franka w związku z, ze strategicznym pozycjonowaniem Berna, to okaże się, że Frank Szwajcarski będzie... Z, podążał w tym, tej konfrontacji wojny walutowej za euro. To oczywiście jest jeśli nikt w to nie uwierzy i tak dalej. To tamtego, ja w tym nie chcę nawet wdawać się taką polemikę. ja po prostu wiem yy, organicznie, bo to przestudiowałem. To tak się odbędzie. Jak chcesz wierzyć, to wiesz. Jak nie chcesz, to możesz zaprzeczać, ale yy, paradoksalnie Frankowicze Całkiem niedługo okaże się, że będą mieli lepszą sytuację od złotówkowiczów. Dlaczego? Dlatego, że Frank, który był do tej, pory, do tej pory bardzo drogi, ale stabilny, okaże się, że relatywnie stanieje. Tak, ja to oczywiście sobie żartuję, bo, bo wiem o co, o co chodzi w, w tym temacie, natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że y, pewne wypowiedzi y, polityków y, są odbierane życzeniowo. Jeżeli je literalnie przyjąć i logicznie rozebrać na części, y, to może znaczyć dokładnie coś odwrotnego, y, tak jak ten y, tutaj mam w związku ze wysokością stóp procentowych na kredytach głównie hipotecznych. Y, t, także y, myślę, że też do końca tak strasznie poważnie tego wszystkiego nie da się brać, bo człowiek przecież musi żyć i jakoś sobie radzić. Wszyscy jesteśmy w podobnych sytuacjach, że szereg trudności nas spotyka. Natomiast jeżeli rzeczywiście się podejdzie do tego rozsądnie i, i taktycznie, no to można z wielu tematów wybrnąć. No, chociażby z tego Franka, który y, y, bardzo podrożał w stosunku do euro, ale ten okres jego niepojętej siły po prostu minął. Minął. Tak, Między innymi za... z powodu utraty tego statusu neutralności, bezpieczeństwa i tak dalej. I przecież... tajemnicy bankowej. Szwajcarzy się wpisali w ten, w ten projekt sankcji gospodarczych przeciwko Rosji, czyli się de facto przyspawali do euro i nie są już bezpieczną przystanią i, i jedyną walutą obecnie, to było zamierzone działanie. Jedyną walutą bezpieczną w tym sensie geostrategicznym wciąż pozostaje dolar. On jest jedyny. To już nie ma innego wyboru. Jeny, franki się skończyły w maju. One się skończyły już w marcu tego roku, ale teraz widać ewidentnie, że ta sytuacja strukturalnie się e, eskaluje, więc tutaj już nie ma innej możliwości interpretacji tego zjawiska. Ja tylko o tym informuję, bo to przecież jest, jest fachowcom jest wiadome. Czyli w zielone gramy. Tak, kochane, taka jest prawda. I to jest trzecie dno, tak powiem, słowno-muzyczne znanego utworu, który był zacytowany i niektórzy inteligenci do tego dotarli. Podpowiedzi tam się zjawiły, także myślę, że nie, nie, nie ma problemu w tym temacie. Z, z mojej strony już wszystko, ponieważ dobiegliśmy dwóch godzin, to już raczej wystarczy. Cierpliwych, cierpliwych pozdrawiamy. I zapraszamy na kolejną audycję. Nie wiem, kiedy ona się tam odbędzie. Za tydzień, za dwa. Zobaczymy. O ile nam pozwolą, tak? O ile nam pozwolą, bo dzisiaj było dużo więcej faktów, nazwisk. Także zobaczymy, jak tam to automaty przemielą. No i tak. Tyle. To, to, kochany, Pozdrawiamy wszystkich piosennie, kurde i tego. Tak I uprawiamy ogródki. Pilnujcie swoich ogrodów. Tak. Tymczasem do usłyszenia. Uwaga, włączam czerwony guzik. Nigdy nie wiem, gdzie on jest. O, to jest dziwna sprawa. O, tu. Dziękuję.